o tym, że ja jestem fanem Gwiezdnej Wojen to mówić nie muszę, bo to wiadomo, chociaż ja jestem takim dosyć wąskim, specjalizującym się fanem. Myślę, że nie byłoby dużo kłamstwa w stwierdzeniu gdybym powiedział, że jestem fanem oryginalnej trylogii i no reszta, reszta to jest po prostu reszta a oryginalna trylogia to są Gwiezdne Wojny. Z tego też powodu mnie w zasadzie nigdy nie interesowało tak zwany Expanded Universe. Ja zdaję sobie sprawę z jego istnienia. Wiem, kto to był Admiral Throne. Wiem, że syn księżniczki Lei gdzieś tam się oźlił, potem zginął. Zresztą nie on jeden spośród jej dzieci i mam świadomość istnienia całego ogromnego świata. I rzeczy, które wypełniają dziurę tych 19 lat między oryginalnymi Gwiezdnymi Wojnami a, a nową trylogią, ale jakoś nigdy mnie to nie kręciło. Mimo że też dlatego, jak na rynku zaczęły pojawiać się komiksy z Gwiezdnych Wojen, to ja się jakoś takimi za specjalnie nie zainteresowałem. No bo bądźmy szczerzy, rycerze Starej Republiki to jest coś, co kompletnie mnie nie obchodzi. Ja oczywiście znam nową trylogię i o tym, co o niej myślę i tak dalej, to już mówiłem na łamach Kapoka, na falach Kapoka, ale nie jestem na tyle wielkim fanem tego segmentu, tego przedziału czasowego, żeby sięgać po rzeczy jeszcze starsze. Podobnie nie zainteresowało mnie kompletnie dziedzictwo, które rozgrywa się chętam gdzieś po sadze tak naprawdę, gdybym miał to jakoś określić, to mnie interesuje rozszerzanie uniwersum w poprzek do linii czasu. Czyli jestem jak inżynier mamioń, lubię piosenki, które już kiedyś słyszałem. Jeżeli komiksy, no to chętnie z Wejderem, z Hanem, Lukiem, i całą resztą tej bandy. I chociaż paradoksalnie pierwszym komiksem z Gwiezdnych Wojen, które kupiłem było Star Wars Comics Extra, Wojny klonów. Nie będę mu zresztą poświęcał teraz dużo uwagi, bo na jego temat pisałem już na łamach kultury liberalnej. To poświęcę trochę czasu na omówienie, ocenę gdzieś tam moje uwagi na temat kilku innych komiksów rozgrywających się w tym moim ulubionym okresie. Bigs dark Darklighter, bohater rebelii. To jest absolutny mistrz jeżeli chodzi o wszystko to, co mam z Gwiezdnych Wojen, pod wieloma względami. Przede wszystkim rozgrywa się w najfajniejszym momencie całej sagi. Rozgrywa się w trakcie trwania Nowej Nadziei. Komplementuje w jakiś sposób to, co się tam dzieje. On punktem takim zwrotnym zaraz na początku tego komiksu jest słynna, wycięta z filmu scena kiedy Luke Skywalker e, rozmawia ze swoim kumplem Bixem Darklighterem, który jest w Akademii Imperialnej, szkoli się na pilota i który mówi mu, że chce uciec i zostać rebeliantem. Ta scena w filmie się nie znajduje, ale myślę, że każdy fan filmu znają, widział ją czy to na YouTubie, czy z jakiegoś innego źródła. I ten komiks rozgrywa się praktycznie w całości, właśnie w w tym momencie pomiędzy bitwą, pomiędzy e, tym momentem, kiedy krążownik przechwycił Tantive, a zniszczeniem Gwiazdy Śmierci. WIX, Darklighter zresztą w samej Nowej Nadziei się pojawia. Spotykają się z lukiem w hangarze. On potem w trakcie rajdu na Gwiazdę Śmierci ginie. Więc tutaj e, trudno jest się czymś opisać. Ale. Przede wszystkim komiks zaczyna się od scen jeszcze na Tatooine, zanim Bix wybrał się do Akademii, Poznajemy Luka w jego naturalnym środowisku, coś czego w samym filmie jest stosunkowo niewiele. Poznajemy jego znajomych, poznajemy jego takie codzienne życie, nudne <śmiech> i łatwiej dzięki temu jest zrozumieć, co pchnęło go tak bardzo szybko w objęcia przygody. Bardzo yy fajny, przemyślany scenariusz, chociaż momentami ma się wrażenie pewnego, pewnej dylatacji czasu, bo jak spojrzy się na okres trwania akcji w Nowej Nadziei, to jest to stosunkowo krótki jednak czas, a to wszystko, czego Dark Leiter ze swoimi kolegami nowymi towarzyszami, wojownikami, rebeliantami dokonuje w ciągu tego krótkiego czasu, no to wystarczyłoby na ładnych parę tygodni, jakby na to nie spojrzeć. Bardzo dobra kreska. Ja lubię czasem eksperymenty lubię czasem grafikę artystyczną ja mam e, sentyment do wielu różnych autorów ale jeżeli chodzi o mainstream to ja jednak cenię stanowczo bardzo stanowczo cenię sobie tak zwane plecy konia i lokomotywę czyli rysunek realistyczny Dak Wetley się zupełnie przyzwoicie z tego e, wywiązał co zostało przed nim postawione fajne rysunki szczegółowe, dokładne, bardzo dobre kolory Krisa Chakrego. Całość momentami przypomina mi troszeczkę grafikę z Wiecznej Wojny Haldemana, z czasów, kiedy Haldeman posługiwał się jeszcze tą ręczną, oryginalną, cienką kreską. Tak jak mówiłem, scenariusz jest fajny, być może trochę przepakowany, ale świetnie jest wsadzony w te ramy, które nakreśla nowa nadzieja i no to jest taki komik, który daje bohatera na miarę Gwiezdnych Wojen Darklighter mm, pojawia się na scenie, dokonuje kilku heroicznych czynów i ginie jak bohater, więc jest wszystko co trzeba, jest wzruszenie, jest przygoda i jest jakieś takie wyczucie misji absolutny numer jeden, jeśli chodzi o mnie czyli właśnie Big Darklighter, bohater rebelii, wydanie specjalne z dosyć stare z lutego 2009 roku Pozycją, która jest obsadzona w takim, no filmach, oczywiście nie, nie mówię o Expanded Universe mało wyeksplorowanym e, okresie, czyli między zniszczeniem e, Gwiazdy Śmierci, ewakuacją bazy na Jawin 4, a e, budową bazy na Hot, jest komiks Drobne Zwycięstwa z serii Rebelia. U nas w Polsce seria ta nie wychodzi. Pojawiła się chyba tylko właśnie ten jeden odcinek w ramach Star Wars Comics. Chyba jakiś inny ma się teraz pojawić, o ile się nie mylę w listopadzie, ale może coś mylę. Drobne zwycięstwa scenariusza Jeremiego Barlow'a przedstawiają jedną z pobocznych postaci. Dina Shan, rebeliantkę, która <śmiech> przebywa na Rebel One. Ma to szczęście, że przebywa w bezpośrednim towarzystwie walczy u boku legend sojuszu, czyli Lei i Organy i dwóch nowych towarzyszy: przemiłego Wajdaka Hanna Solo i złotego chłopca rebelii Luka Skywalkera, e, ostatniego rycerza Jedi, który przejął dziedzictwo po swoim zmarłym nauczycielu Obi-Wan. Powiem tak. Mm, Problem z tego typu produkcjami zawsze jest jeden. Trzeba zachować ze wszystkich sił status quo, więc sytuacja, w której ktoś przystawia Lukowi lufę do głowy, albo w której lei grozi śmierć, albo jakakolwiek inna, podobna, z góry skazana jest na porażkę. To trochę tak jak czytanie Berlina, Jasona Lutesa, kiedy narodowi socjaliści biją się z komunistami i tak wiemy, jak to się skończy. Natomiast tu jest... No, może troszeczkę mnie to uwiera, bo od samego początku znam zakończenie. A jednak komiks jest fajny. Ekipa rebeliantów zupełnie przypadkiem staw trafia na dużą imperialną stację. E taką paliwową, technologiczną. Dochodzą do wniosku, że skoro już im się trafiło i przez błąd jakiś zapędzili się w te rejony, to mają niepowtarzalną okazję, żeby dokonać rzutu kamikadze i stację zniszczyć. Oczywiście wiemy, że, że Kamikaze z tego żadne nie będzie, bo giną absolutnie wszyscy, oprócz głównych bohaterów. Ale jest to bardzo przyzwoity akcyjniak. Nie ma jakichś strasznych kiksów w akcji, nie ma rzeczy, które tu kogoś rażą. Oczywiście Dina, jako główna postać, musi przeżyć. Nie można jej poświęcić. Chociaż dla mnie gdzieś tam byłoby to dobre rozwiązanie. Tak jak z Dark Lighterem, który zginął. Właśnie poświęcając się dla walki, dla, dla celu bardzo fajne takie przyzwoite rysunki nic jakiegoś nadzwyczajnego trochę kanciaste wchodzące w, w tą taką współczesną właśnie taką nieco kanciastą stylistykę, która według mnie jest gdzieś tam trochę pochodną w stylu Brusatima, który rozpowszechnił się w latach 90. głównie w serialach a potem zaczął wędrować z powrotem do komiksów Natomiast no, Colin Wilson z Willem Glassem, który nakładał i y, kolory jak najbardziej się spisali. To jest takie czytadło, taki wypełniacz. Trudno nazwać ten komiks wybitnym, ale jest fajnie. Postacie głównych bohaterów są do siebie w miarę podobne. Zachowują się y, generalnie z sensem i wszystko to trzyma się kupy. Jeżeli ktoś lubi Gwiezdne Wojny, to jest to takie czytadełko, które prawdopodobnie y, zainteresuje go. Marcowy numer Star Wars Comics, y, przepraszam, nie marcowy, y, trzeci, czyli gdzieś z jesieni, bo to Star Wars Comics wydanie specjalne. Y, zdrada Darth Vader. Akcja rozgrywa się y, tuż przed y, Nową nadzieją Darth Vader zostaje wysłany Przez y, Imperatora W odległy zakątek, żeby sprawdzić Doniesienia o kimś Kto może być Jedi Bardzo fajny pomysł na Intrygę Bardziej taką polityczną Bardziej są to rozgrywki na szczytach Władzy, ponieważ na Imperatora I na jego najwierniejszego I najstraszniejszego ucznia Przygotowywany jest zamach zamach spisek założony przez mofów i przez wojskowych, który ma na celu wyeliminowanie obecnego władcy, tak aby umożliwić im utrzymanie imperium w takim kształcie, jakby ich to interesowało. Dosyć ciekawa jest to intryga, taka nieco zagmatwana. Na pierwszy rzut oka trudno jest ocenić, kto jest kim i jak to się skończy. Pojawia się kilka barwnych postaci prawdopodobnie znanych z Expanded Universe chociaż dla mnie nie jest to oczywiste, ponieważ tak jak wspominałem nie siedzę w tym to jest bardzo dobry komiks Darth Vader jest tutaj taki trochę dziwny, to nie, to nie jest taka monumentalna postać, tylko on ma jakieś wizje z przeszłości, on wspomina Obi-Wana on wspomina gwai on wspomina śmierć swojej matki, wspomina swoją żonę to jest taki Darth Vader którego ja wyobraziłem sobie pisząc mistrza i padawana. wiem, że to nie jest być może kanoniczne i ulubione przez wielu fanów przedstawienie tej postaci, ale dla mnie jak najbardziej wiarygodne i ciekawe, chociaż w momencie kiedy zaczął gdzieś tam desperować pod koniec i popadać w jakąś obsesję na samą myśl o, o uczniu o, o tym potencjalnym Jedi to już było to troszkę przygięcie pan Scott Ali, który pisał całą rzecz lepiej sprawdził się jednak w pisaniu y, intryg politycznych, militarnych niż do końca jako psycholog postaci. Chociaż nie było doła zakończenie jest oczywiste, o, o, oczywista oczywistość. No, spisek na życie Imperatora i Lorda Weidera nie może się udać, więc nie jesteśmy też zaskoczeni. To byłby bardzo dobry komiks, gdyby nie to, że niestety pan Ryan Benjamin, który robił rysunki, mnie osobiście nie podchodzi. I jest w nim coś takiego dziwnego. Facet bardzo mocno ładuje się w karykaturę. Ma trochę taką manierę Scott'a i w ogóle komiksów z takiego środkowego imię wszystko bardzo cienkie, kanciaste, mnóstwo linii. Natomiast Pan Benjamin momentami po prostu nie radzi sobie z samym rysunkiem i z planszą. Te jego postacie są karykaturalne, jakieś chwilami dziwne skróty perspektywiczne, wydłużone głowy i wszystko jakieś takie trochę obłe, on też Will o trochę przypomina natomiast jak się patrzy na hełmy szczurmowców, to się człowiek zastanawia czy to naprawdę tak wyglądało, oni wyglądają jak jakieś cholerne mrówki ze szczękoczułkami no to jest akurat okropne Sam Vader też jest w nim parę rzeczy jest parę takich momentów kiedy nie, nie wygląda do końca tak jak powinien, chociaż na przykład Boba Fett wyszedł bardzo dobrze Także tutaj to jest takie pół na pół scenariuszowo bardzo ciekawa pozycja, natomiast graficznie dla mnie odrobinę nie domaga. Najlepsze w tym wszystkim są, jeśli chodzi o prawe, okładka i plakat autorstwa pana, pana Briana Hortona. I ogólnie rzecz biorąc, to jest taki średniak ciekawy, ale bez szaleństw sierpniowy Star Wars komiks z 2001-2011 roku, cena władzy. Również ze względu na Darth'a Vadera kupiony. Podobnie jak poprzednio omawiana pozycja, czyli zdrada, to jest historia o polityce, o w zasadzie mechanizmie władzy. Darth Vader, tak naprawdę Imperium i cała reszta stanowią tutaj tło w jakiś sposób taki katalizator dla wydarzeń, ponieważ komiks opowiada o władzy w świecie, gdzie do szczytu drabiny idzie się po trupach, gdzie każdy z tych, którzy są najwyżej ma świadomość tego, że jego dni są policzone i dosłownie na jego życie, na jego karierę czyhają rywale. Jeden z nich, C. prezydent planety, postanawia... Podjąć niecodzienny krok, wykonać zupełnie niespotykaną w tej sytuacji operację, właśnie pod wpływem kontaktów z Wejderem, który jest taki jak powinien, przerażający, mroczny i straszny, i postanawia zrobić coś, czego nikt z jego rasy wcześniej nie zrobił. Bardzo ciekawie przedstawiona sytuacja, bardzo ciekawie zarysowany konflikt. Gwiezdne wojny jako tło tej sytuacji, wyjściowe, trochę pretekstowe, bo tak naprawdę mogłaby ona zaistnieć w każdej sytuacji, ale to świadczy tylko o sile tej historii. Podobnie scenariusz napisał Scott Ali, całkiem nieźle sobie poradził, rysunki robił Joe Ronnie i no mogę stwierdzić, że są przyzwoite. Facet radzi sobie ze wszystkim, radzi sobie z perspektywą, z warsztatem. To nie jest jakaś wirtuozerka, ale ogólnie rzecz biorąc Taki typowy rzemieślnik pierwszy z drugiego szeregu. Jak najbardziej rzecz dobra. Oprócz tego w zeszycie są jeszcze dwie historie. Kiepski interes rozgrywający się przed Mrocznym Widmem. To jest historia, która mogłaby rozgrywać się w zasadzie gdziekolwiek. Tak naprawdę tutaj również Gwiezdne Wojny są pretekstem. Raczej mam wrażenie, że... W, dla młodszego czytelnika. Taka tam no, wesoła opowiastka o sprawiającym problem w transporcie i ładunku. No, roz, trzecia historia, ugryziony tutaj once bitten można byłoby przetłumaczyć jakoś trochę inaczej. Coś ze sparzeniem się albo z tego typu rzeczami. Tutaj Zbyszek Grzędowicz E, jakoś tak mam wrażenie, że nie, nie do końca poradził sobie z e, grą słów i z całą resztą akcja toczy się w trakcie Nowej Nadziei e, stary Ben Kenowi przychodzi do Hanna Solo pożyczyć trenera laserowego i przy okazji opowiada mu historię o tym jak spotkał Aure Singh historię której, z której dla mnie nie wynika absolutnie nic oprócz tego wiesz, kiedyś z moim mistrzem polecieliśmy na jakąś planetę, spotkaliśmy Aure Singh i z nią walczyliśmy no tak powiem za to y, na pewno warto zwrócić uwagę na rysunki, rysunki robił Makoto Nakatsuka i gdyby nie to, że są kolorowane no bo to jednak jest amerykański mainstream to byłaby to taka w miarę klasyczna manga bardzo śmiesznie y, te postacie ciekawie wyglądają w tym ujęciu, wiadomo kto jest kto i qui jest do siebie podobny i młody Ben i stary Ben i nawet Han Solo jest do siebie podobny, ale no jest to całkiem niesamowite i zupełnie niecodzienne doświadczenie zobaczyć ich w takiej wersji, tym bardziej, że na coś takiego się wcześniej nie natknąłem. Jednym słowem cały numer bardzo mieszany, rzeczy dobre, rzeczy nijakie, ale też sporo ciekawostek. Najnowszą rzeczą w tym zestawie będzie Star Wars Comics z października 2020 roku. Piracisk gwiazdy śmierci. Na okładce jest rysunek, który stworzył Kija Asamiya. Ja bardzo cenię sobie tego twórcę od czasu, kiedy przeczytałem jego mangę z Batmanem Child of Dreams. Rysunek na okładce jest świetny, chociaż typowe dla Asami gigantyczne nosy robią cały czas takie samo yy, średnie wrażenie. Rysunek na okładce niewiele ma wspólnego z y, zawartością. A w środku mamy y, dwie jakby historie, tak naprawdę cztery. Pierwsza część to są wspominki różnych ludzi na temat czubaki, który zginął i Frippio zbiera o nim materiał. Pierwsza z nich to jest historia Wedge'a Antillesa o tym jak kiedyś przypadkiem zgarnął Czubakę jako mechanika z hangaru i poleciał razem z nim w ogień walki taka anegdota bardzo w sumie ciekawa pasująca do tej postaci z fajnymi rysunkami Johna Nado drugą historią jest opowieść Lando o tym jak z trafili na planetę, gdzie jeszcze ostali się imperialni i zmuszeni byli walczyć o swoją wolność. Śmieszny scenariusz, ciekawy, natomiast rysunki Martina Egelanda dla mnie zupełnie nieinteresujące. Też takie karykaturalne, mocno jakieś takie stylizowane, idące trochę w kartun, więc dla mnie pff, tak sobie. I trzecia część historia z Leją Tutaj pan Darko Makan Scenariuszem się nie popisał Leja chodzi i piszczy Tu się skarży, tam się skarży Na to się skarży, na sram to się skarży Fajne rysunki Kiliana Planketa Wszyscy są do siebie podobni To wszystko jest bardzo ładnie, dokładnie narysowane Dokładnie oddane, ale no akurat ta część jest taka Powiedzmy Natomiast główną częścią są Firaci z Gwiazdy Śmierci One, one pochodzą z czasopisma Star Wars Kids i to mówi samo za siebie Henry Gilroy nie wspiął się tu jakoś na wyżyny kunsztu scenopisarskiego wszyscy ewakuują się z jawina nagle co milenium natyka się na piratów Luke Skywalker wraca żeby ich uratować oczywiście robi się ogólna zadyma i potem dobrze wygrywają i uciekają a piraci mają za swoje jest to wyjątkowo rzecz prosta, nieskomplikowana powiedziałbym nawet momentami prostacka Len Murakami który robił oprawę graficzną do tego jest ewidentnie wychowańcem takiego współczesnego Cartoon Network no pierwsze co mi przychodzi na myśl to są rzeczy typu Benten Sobotowie i tego typu seriale jeżeli ktoś lubi taką wyjątkowo prostą stylistykę to na pewno go to zaciekawi dla mnie to już ślizga się po granicy Yy, gdzieś tam w mojej tolerancji ja, no mimo wszystko, tak jak mówiłem plecy konia i cała reszta jednym słowem yy, bardzo fajna okładka i liczyłem na dużo więcej a główna historia okazała się rozczarowująca trochę te historie z Czubaką ratują ten numer ale ogólnie rzecz biorąc to raczej nie jest yy, pierwsza piątka boję się nawet, że nie pierwsza dziesiątka chociaż może zabrzmi to jakoś dziwnie, bo dziesięciu tych komiksów to zdaje się nie mam to by było w zasadzie na tyle postanowiłem pominąć drugi zeszyt z wojnami klonów chociażby dlatego, że z pierwszej historii nie pamiętam nic oprócz jakichś żartów z wieku jednego z Mistrzów Jedi a druga miała no w moim odczuciu okropne rysunki też takie bardzo stylizowane jakieś takie bardzo uproszczone i w związku z tym, żeby się nad tym zesztem nie pastwić, bo pierwszy nie był wcale zły, to sobie odpuszczę tak to o hurtem załatwiłem tutaj dwie rzeczy naraz dwa tematy przewodnie tego podcastu, czyli komiksy i Gwiezdne Wojny powinienem dać sobie medal albo nie wiem, coś innego wymyśleć w nagrodę. Jakbym jeszcze wplutł w to Konstancin, to w ogóle miałbym wszystko naraz, no ale aż taki boski nawet ja nie jestem. Myślę, że tematyka komiksów gwiezdnowojennych pojawi się jeszcze, chociaż podejrzewam, że raczej na kombinacie, gdzie będę kontynuował to, co zaczął na przykład Mando, omawiając Wektor, więc raczej o Kadrach z odległej galaktyki posłuchacie już tam prędzej czy później a w kapoku pozwolę sobie zająć się innymi sprawami, tym bardziej, że nadchodzi kolejny okrągły 60. odcinek i kolejna dziesiątka ta, pozwolę sobie tak trochę na podsumowania, korzystając jeszcze z okazji była, muszę przyznać, mocno komiksowa i myślę, że taki akcent zamykający będzie dla niej całkiem dobry, a więc pozdrawiam i do usłyszenia jak zawsze w każdy piątek o dziewiątej, a w sobotę w kombinacie.